Ponad tydzień Eska odwoła zimę, a razem z nami na szeroką atlantycką wodę wypłynie Roxy Węgiel. Artystka była ostatnio w naszym studiu i opowiedziała o nowym singlu Na szeroką wodę, który możecie regularnie usłyszeć na antenie Eski. Pamiera, y, która tak naprawdę opowiada trochę o takim wyjściu ze swojej strefy komfortu i wydaje mi się, że płyta Błękit też jest poniekąd taką nową erą dla mnie, bardzo autentyczną, też starałam się te wszystkie numery tworzyć bardzo organicznie mm -hmm. i, i po prostu przekazać dużo prawdy, zarówno względem wokalu, jak i takiej emocjonalnej i też poruszam wiele bliskich mi właśnie tematów. A to jest tak, Roxy, <śmiech> że żeby rzucić się na głęboką wodę, czy na szerokie wody, tak jak mówisz, trzeba do takiego momentu w życiu dojść i z czymś się zmierzyć, czy miałaś to zawsze naturalnie i właściwie tam gdzie widziałaś wyzwania, tam, tam żaden kontrol freak w Ciebie nie wskakiwał? Znaczy, ja w sobie mam też naturalnie takiego kontrol freaka, mm -hmm. ale wydaje mi się, że mam dobry balans i ja lubię wyzwania. Bardzo lubię wyzwania, bardzo lubię spontan. To w ogóle też mogę tutaj przywołać historię teledysku, mm -hmm. która wydarzyła się bardzo spontanicznie. No bo jak wiecie, Bałtyk zamarzł. To w ogóle zjawisko się przytrafia raz na kilkadziesiąt lat. To Chyba prawda. ostatnio było coś takiego 21 lat temu. Wtedy, kiedy się urodziłaś. Wtedy, prawda? kiedy się tak. urodziłam, więc w ogóle Kevin mi powiedział o tym, że Ej, weź zobacz, Bałtyk zamarzł. A ja mówię, jak to. Sprawdziłam e, internet oczywiście. Na TikToku ktoś robił live'a z Mikoszewa. Mm -hmm. Mikoszewo, miejscowość nadmorska, piękna. E, no i stwierdziłam, Kevin to twój mąż. Kevin tak, to, mówię, to mój tym, mąż. Żeby to, to... Jakby ktoś nie wiedział, Kevin to mój mąż. E, e, I po prostu mówię, no nie, no, faktycznie ten Bałtyk zamarzł. Na początku myślałam, że to AI w ogóle, że jakaś sztuczna inteligencja, jak on mi pokazywał zdjęcia, bo to wyglądało tak pięknie, tak nierealnie wręcz. E, I stwierdziłam, dobra, lecimy. Nagrywamy teledysk. Cały plan postawiliśmy dosłownie w ciągu jedna dnia, Ale y, więc y, bardzo się cieszę, że udało nam się to uwiecznić y, też w obrazku i naprawdę, no powiem Wam wspomnienia pozostaną na zawsze, bo ten widok był przepiękny. Zapierał dech w piersiach. Dokładnie, co? jeszcze było piękne słońce też. Numer na szeroką wodę czeka na Wasze głosy na sk.pl w gorącej dwudziestce. No i przypomnę, Roxy Węgiel odwołuje z nami zimę na Wyspach Kanaryjskich. W polskim internecie rządzi Doda. To ona jest najpopularniejszą w sieci osobą publiczną. Tak wynika z raportu, który powstał na podstawie analiz tego, co działo się w mediach społecznościowych w ubiegłym roku. Brano pod uwagę nie tylko liczbę followersów, ale i zaangażowanie odbiorców, interakcje, no i kilka innych parametrów. Tuż za Dodą w tym rankingu znalazł się Malik Montana, a w pierwszej dziesiątce świat muzyki reprezentują również Kizo na piątym miejscu i Julia Wieniawa na ósmym. W drugiej dziesiątce są też Roxy Węgiel, Jan Leosia, Blanka i Skolim. Byłam różą, viral, w sieci, ale nie w wykonaniu Kai, a pochodzącej z Polski wokalistki Natalie Blue. To uczestniczka holenderskiego Voice'a, która podczas przesłuchań w ciemno wykonała cover tego hitu. Zaśpiewała po polsku i po niderlandzku, no i zabrała sporo komplementów. Przeszła też do kolejnego etapu tego programu. Jeżeli jeszcze nie widzieliście jej występu, no to szukajcie na sk.pl. Byłam Różą to jeden z hitów pochodzących z albumu Kai i Igora Nabregowicia. Płyta ukazała się ponad ćwierć wieku temu, ale znają ją praktycznie wszystkie pokolenia. Music News Łukasz Zduńczyk, witajcie. To wykonanie będzie inne od tego, które widzieliśmy w preselekcjach. Tak o nadchodzącym występie na Eurowizji mówi nasza świeżo upieczona reprezentantka. Alicja Szemplińska. Pojedzie reprezentować Polskę do Wiednia. Wygrała preselekcję z hitem Pray. Artystka przyznała w telewizji się na śniadaniowej, że szykuje niespodziankę. Mamy plan, by zmienić występ. Uważam, że w Wiedniu musimy pokazać jeszcze więcej. Nie będę zdradzać, jaki mamy pomysł. Myślę, że to będzie piękny występ. Tak powiedziała Alicja Szemplińska w TVP. Więcej o naszej reprezentantce piszemy na SK.pl. Tam też znajdziecie wywiad z artystką. Ma czarujący głos i wiele hitów na koncie. Imani zagra w Polsce. Ta francuska gwiazda zapowiedziała aż cztery występy w naszym kraju. Imani jest znana z takich hitów jak Don't Be So Shy czy You Will Never Know. Teraz rusza w trasę koncertową. Wizytę w naszym kraju rozpocznie od występu w Gdańsku 20 kwietnia. Dzień później wystąpi w Warszawie, a w kolejnych dniach wpadnie do Wrocławia i Krakowa. A teraz posłuchajmy, co Zalia sądzi o facetach. W ostatnich rozmowach od serca artystka rozmawiała z Olą God właśnie o mężczyznach. Zdradziła między Między innymi jak współpracowało się z Pezetem Mrozem czy Vito Bambino? Myśli, że mężczyźni to jest taki inny trochę gatunek, a taki gatunek, który kochamy? Mmmm. Ojej, myślę, że to jest ciężko ogólnić, bo oni są wszyscy też bardzo różni. Mm -hmm. Myślę, że, e, że właśnie to mówienie, że mężczyźni są z Marsa, kobiety z Wenus, jest to na pewno jakaś do, do zenika prawdy. Ale nie zawsze. E, ale nie zawsze, ja to bardziej widzę w jakiejś e, takiej może właśnie emocjonalności, w takim emocjonalnym postrzeganiu rzeczywistości, ale też znam mężczyzn, którzy super emocjonalnie postrzegają rzeczywistość, więc myślę, że to bardziej chodzi od po prostu typu człowieka. No przecież i znamy osoby. też dziewczyny, które się właśnie tak zachowują, są takie zamknięte. Dokładnie, więc tutaj bardziej chyba chodzi o jednak charakter jednostki. Chciałam poruszyć temat mężczyzn na randkach, ale trochę jak sobie myślę o tym, co powiedziałeś dosłownie chwilę temu. Ciężko jest tak ogólnie powiedzieć, jacy faceci są na randkach i jak się zachowują. O Jezu, to jest właśnie zależne od jednostki po prostu. Ich się, w ogóle nikogo się nie dało ogólnić, bo to są tak przeróżne przypadki. Eee, no ja, ja mam tak, ja mam i cudowne doświadczenia i po prostu doświadczenia z komedii romantycznej eee, i wiesz, jakieś wychodzenie i dzwonienie do mamy w trakcie w łazience, żeby do mnie zadzwoniła, że mam dentystę i uciekanie z jakichś tak. spotkań. Więc to jest tak, czasami nawet to jest też bardzo dla mnie ciekawe, że, że kiedyś miałam taką sytuację, że byłam z takim chłopakiem na randce raz, a potem jakby no nic, w ogóle zero jakiejkolwiek takiej międzyludzkiej chemii połączenia, zero nic. A potem on zaczął się spotykać ze moją koleżanką i do dzisiaj w ogóle są razem, wiesz, związek, wszystko super. I to jest ciekawe, że ktoś, kto do ciebie kompletnie nie pasuje i kogo na przykład Ty nie uznasz, że za mm -hmm. osobę atrakcyjną dla siebie i jakoś, i wiesz, i intelektualnie i wizualnie. Nagle druga osoba, wiesz, dostrzeże partnera, no może na całe życie, że to też jest tak, takie ciekawe, że to jednak są takie yy, indywidualne puzzle, że to wszystko chodzi o spasowanie się i tyle. No to jest niezwykle indywidualna sprawa, bo ja sobie yy, przygotowałam takie stereotypy i panuje stereotyp, że właśnie ona, na tych randkach faceci taki udają pewność siebie, no ale nie mogę się zgodzić, bo znam też masę dziewczyn, które poszły na pierwszą randkę i też się zachowywały nienaturalnie, udając kogoś zupełnie innego, że znaczy, ja w ogóle uważam, że to jest ogólna siebie. rzecz, że y, na pierwszym spotkaniu nigdy do końca nie jesteś w stu z sobą, no bo się po prostu stresujesz, poznajesz nową osobę, o której nic nie wiesz, więc no, też na pewno wchodzisz w jakąś pozę w pewien sposób, e, ale to myślę, że właśnie i chłopaki, i dziewczyny równo web w łeb idą tutaj. o Oj, zdecydowanie, bo jest też taki stereotyp, że to właśnie e, z inicjatywę faceta częściej na, na randkach zapada cisza, że po prostu faceci nie mają czegoś takiego, że potrafią podtrzymać rozmowę, ja się z tym nie zgadzam. Ja też nie, bo znam ludzi, znam w ogóle chłopaków moich przyjaciół, zresztą, którzy zagadują stres na przykład. Tak. Że już potem ty nic nie masz powiedzieć. Że nawet mamy my jakiś konflikt pomiędzy nami przyjaciółmi, i ja nie mogę powiedzieć, o co mi chodzi, bo już jest, już jest tyle wątków otwartych, żeby tylko zagadać niezręczoną sytuację. Tak, tak, że nawet y, nie jest doprowadzone do kropki, tak, tylko nerwowo dosłownie. rozpoczynamy y, kolejny temat, więc to My dzisiaj obalamy mity, Ola. Tak, dokładnie. Tak. My, dzisiaj, my dzisiaj mówimy, że to się, to się pozmieniało to, już, to się to już się pozmieniało. To, to w ogóle postrzeganie tego się pozmieniało, że to jednak to ogólnie nie jest super krzywdzące, że właśnie... Że potem powiesz coś takiego, że wszyscy mężczyźni są tacy, tacy, tacy, tacy. A właśnie to jest takie indywiduum yy, każdej osoby, tego, jak się zachowa w danej w ogóle sytuacji, że ktoś może ja na przykład mam ja jestem super ekstrawertyczna, ale są sytuacje, gdzie ja się też potrafię wycofać, że na przykład już nie, nie czuję się do końca skomfortowo, skomfortowo, i, tak. I dla swojego dobra woli na przykład się nie odzywać. A, i też by ktoś ty wiedział, o jaka introwertyczna dziewczynka. Mm -hmm. A hmm. nic bardziej mylnego. I tu mam kolejne takie, że faceci zawsze są konkretni. Nie. Też, też. W ogóle nie wiem. Sensie ja, jeśli chodzi o ten mit, to ja go obalam stuprocentowo. Ja poznaję więcej facetów, którzy są absolutnie nietransparentni. A więcej dziewczyn, które są konkretne. na przykład, No już jak prędzej, ja patrzę, ja ja ja ale na to swoje mit. Koleżanki. Obalony. Jest wpisane, co ciekawe, poczucie humoru, ale uważam, że tego absolutnie nie, nie można rozdzielać. W ogóle nie. Znaczy, rzeczywiście może jest tak, że mężczyźni częściej mają takie bardziej dosadne poczucie humoru, takie czasami, można by użyć słowa, obrzydliwe, ale na przykład ja lubię taki, taki mocny żart, taki konkretny. To ja zależy jak konkretny, że jak już jest taki zbyt dosadny, to już... Już ci się nie podoba. Już mi śmierdzi to. Że ja, ja też nie lubię, bo często ja mam wrażenie, że często właśnie żarty są formą dominacji, mm -hmm. a ja już wtedy tego nie lubię. Więc no, myślę, że to zależy właśnie od tego momentu, bo na wszystko jest po prostu... No i oczywiście w jaki sposób zostało to wypowiedziane, tak. to też dużo robi. Jest tutaj, że, że mężczyźni są opiekuńczy. Bardzo zależy. Też myślę, że to zależy. Bardzo zależy. To też jest mit. I że y, taka prostota myślenia. Myślą prosto. Coś, e, ja nie Coś w tym jest. Ja uważam. Ale też tak uważam, że coś w tym jest, ale znam też chłopaków, którzy są większymi overthinkerami mhm. niż ja i powiem jedno zdanie i potem dostaję telefon za 20 minut. Ej, ale między innymi wszystko okej? Okay? Ja cię ci nie obraziłaś. Przez to był żart, ja powiedziałam żart. A on, oj, to dobrze, bo ja już od pół godziny myślę, że to nie było jakieś obraźliwe, czy to się Przez teraz nie obraziło. To nie było za mocne. Że Jezus, że akurat mężczyźni, z którymi ja jestem w relacjach i byłam w relacjach, rzeczywiście mogłabym powiedzieć, że są bardziej wprost, że bardziej konkret, że mnie owijania bawełny jest tak, to jest tak. Kocham cię, to cię kocham, nie kocham cię, to, tak. to cię nie kocham. Bez jakichś podprogowych przekazów. Yy, ale. Ale też bym tego nie wkładała mhm. do jednego worka. Zalia, ty już co nieco o swoim mężczyźnie opowiedziałaś, że przegadujecie różne rzeczy, że to jest taki, ja przynajmniej tak to odbieram, że to jest taki fajny, przyjacielski związek. A w jaki sposób twój mężczyzna okazuje ci uczucia? Ojej. Jest otwarty? Yy, dosyć tak. Ja też mam tak, że... Nie, w ogóle mało mówię o swoim życiu prywatnym, takim a propos naszej relacji, bo dużo tych rzeczy tych rzeczy nikt nie zrozumie, więc po prostu to, co mogę powiedzieć, to jest właśnie to, że jest dużo przyjacielskości w tym wszystkim mm -hmm. i uważam, że jak jest ta przyjaźń to i miłość, prostu... to, super. Tak, to w tych małych gestach to widać i że I czasami nawet w, takich, wiesz, w takiej wyrozumiałości, yy, że dużo rzeczy się dzieje, dużo planów się zmienia, ja też żyję w takim kalendarzu, że czasami ciężko się mi samej połapać, co ja dzisiaj będę robić, a on więc, się musi do tego wszystkiego dostosować, tak? I tak, i ja też do jego różnych rzeczy, więc ja uważam, że tak, że w ogóle miłość i uczucie się okazuje nawet w tym, że jesteś po prostu wyrozumiały na czyjeś zmiany, na czyjeś przemęczenie, mm -hmm. na to, że no mieliśmy iść do kina, ale no jednak nie mam siły, bo jestem zmęczona. na no, takim po prostu popatrzeniem też właśnie z tej, nie tylko z Twojej perspektywy I, i to jest w ogóle ważne i w relacjach związkowych i w przyjacielskich, że po prostu jesteś Jesteś dla tej osoby i też słuchasz tej drugiej osoby mm -hmm. i nie masz takiego egoizmu na swoje potrzeby tylko. Im. A jak myślisz o tych facetach, e, m, których znasz? To, e, to są też tacy faceci, że nie łatwo im przychodzi e, powiedzenie kocham cię? E, których znam? Myślę, że tak. Tak, myślę, że ci, których znam to są takie, to jest no, moje grupa, grupa moich przyjaciół, grupa moich bliskich, to są jednak takie osoby, które no bardzo są emocjonalne, no też przez muzykę mam wrażenie, są po prostu no bardzo otwarte emocjonalnie i że te takie wyznawanie w ogóle uczuć, ale też ekspresja w ogóle swoich uczuć ogólnych jest raczej taka dosyć wysoko rozwinięta. Czyli bardzo dobrze, wszystko się zgadza. Tak. No, no tak, no Zalia, ja, słuchaj, ty jesteście fajnym człowiekiem, więc wiadomo, otaczasz się też fajnymi ludźmi, A wiesz, prawda? Ja, ja bym nie mogła w ogóle, y, ja podziwiam osoby, które y, są w stanie żyć w takich niedopowiedzeniach, bo ja też potrzebuję konkretu, ja, tak. ja nie lubię nie wiedzieć, co się dzieje. Może ja to, to, tak. to może też wynikać z jakiegoś mojego takiego kontrolowania, ale ja potrzebuję właśnie mieć czystą kartę, okay. czy jest tak, jest między nami, okay. jest dobrze, to jest dobrze. Okay. to chodzi o związki, czy o przyjaźnie, ja to o wszystko, tak samo. Że nie... Nie rozumiem w ogóle takiego wiesz, lawirowania między tak i nie. Ja po prostu nie nienawidzę, jak ktoś zaczyna się dziwnie zachowywać i to tak. ja muszę pierwsza zapytać. Ja, czy możesz i, mi tak. powiedzieć, o co chodzi. Tak, no to jest. To, to jest, jest kara. To jest, jest kara. To jest najgorsze. W zale, ty tych duetów z mężczyznami to trochę już masz yy, na koncie. Mam. Który był w ogóle pierwszy? Pierwszy Ever w moim hmm. życiu? To był duet z Lonym Krześniakiem, z moim yy, producentem. Obecny, bo my się w ogóle tak poznaliśmy, że on do mnie napisał, jak wyszedł mój singiel Sierpień, pierwsza mm -hmm. piosenka w ogóle, którą od początku tam byłam swoim menadżerem wszystkim naraz. Mm -hmm. I on do mnie napisał, jak usłyszał tę piosenkę na New Music Friday, że chciałby ze mną popracować, że może coś razem napiszemy. Przyjechał do Warszawy i nagraliśmy lot. A jak myślisz o tych wszystkich duetach męskich, to w każdym się tak samo dobrze dogadywałaś? M mi broń Boże nie chodzi tutaj o wiesz, jakieś wyciąganie pluteczek, tylko po prostu... Wiesz, ja mam szczęście do ludzi pod tym względem i w ogóle w tej naszej branży, przynajmniej w mojej części branży i moich znajomych z branży, to trochę jest tak, że nie bierzesz do numeru kogoś, kogo nie lubisz. Mm -hmm. Że nie ma czegoś takiego, że o, biorę tą osobę, bo mi się to opłaca. Bo nas hot. Tak, bo jest hot nazwiskiem albo coś tam, tylko że zazwyczaj to wynikało z tego, że się z kimś lubię i że mamy wspólne flow, że się szanujemy artystycznie, że, no, no nie wiem, chociażby tak miałam z mrozem, że gdzieś tam ja bardzo chciałam mieć numer z Łukaszem, on się do mnie odezwał, ja bardzo lubię jego muzykę, on lubi mój głos, więc to jakoś się tak fajnie e, zespoiło. E, z Maćkiem i ubrania, ja po propos, dopóki się nie znudzisz, to my się po prostu mega zaprzyjaźniliśmy i to pisanie numeru było takim naturalnym też wynikiem tego, mm -hmm. że się przyjaźniliśmy i lubiliśmy spędzać razem czas, więc gdzie może najfajniej spędzać czas? W studio, pisząc, wymyślając jakieś melodie, więc... E chociażby tak to, tak to się stało. A Vito sam się odezwał też? Vito się sam odezwał i to jest najlepsze, że ja bardzo się z Mateuszem lubię, ja byłam ogromną fanką witaminy już w liceum, zresztą powiedziałam to Vito później. My się poznaliśmy i zawsze to będzie wspomnieć, że się poznaliśmy na Dniach ziembic. kleiliśmy wtedy, obydwoje to, w 2022 roku. No, i moim zawsze marzeniem było mieć numer z, właśnie z Mattim. I to tak trochę dorastało, tutaj Aż nie było i tak. Aż się urodziło, i, i super, i bardzo się cieszę. I to też wynika z tego, że jesteśmy podobnymi ludźmi, którzy mają totalnie wspólny vibe, którzy się po prostu lubią. I wiesz, no taka jest prawda, że jak ym, się z kimś lubisz to chcesz z nim pracować, no tym bardziej, że mamy tą wolność wybierania sobie w, chociażby tych featuringów. E, potem grasz z tą osobą na trasie, no to ta osoba jedzie z tobą, a tak naprawdę no, to koncert to jest pięć, e, nie wiem, pięć minut na scenie, a potem jeszcze jest after, e, przed jest, ja, jest obiad, e, wspólny hotel, spędzanie z kimś czasu po prostu, Ja nie z kimś busem, więc to no, jest ja sobie nie wyobrażam w ogóle nie lubić e, osoby, z którą mam piosenkę. A jak było z pz -em? Byliśmy na wyjeździe w LA. ja, PZ i Jabson i Aster ee, i robiliśmy tam numery, jeszcze tam w międzyczasie dojecha, do, znaczy towarzyszyła nam e, God Wi-Fi, więc tam no, naprawdę no, to też było super, no pojechaliśmy na wyjazd z The Jam World Tour. E, byliśmy trochę tak sklejeni z różnych e, Ale środowisk. dogadaliście się. Super. Tak. I to też, i to też była super e, fajna współpraca. Bardzo szybka w ogóle. My tam pracowaliśmy jak roboty, bo mieliśmy mało czasu. Jeszcze w międzyczasie byliśmy w Stanach. Więc trzeba było... E, no coś e, zobaczyć jeszcze. Ale my w nic zobaczyliśmy. i nagrywaliśmy teledyski w różnych miejscach. Ale no, naprawdę było to super doświadczenie. I, I ja naprawdę z każdym z kim mam numer się lubię. Nie było takiego czegoś, że mam z kimś spinę, albo ktoś mi nie pasuje z kimś... Albo że źle po prostu będziesz wspominała to. Tak, tak. A na przykład z Kubanem też było tak, że ja w ogóle bardzo lubiłam jego muzykę wcześniej. I nawet kiedyś zrobiłam Demówkę, nie wiem, czy ja mu to powiedziałam ostatecznie, ale zrobiłam kiedyś demówkę i ja mówię, o tutaj by pasował Kuban, no to może kiedyś go dogram do tego. I nie skończyłam tej piosenki i jakiś tam rok później Kuban mi nagrał głosówkę tyczniu zeszłego roku, że czy robimy numer. No. Więc ja mam wrażenie, że ta energia jak jest wysłana, to się gdzieś zawraca. I, i warto czasami coś powiedzieć głośno tak, pod noc, tak, bo to tak. się może... Marzy... Albo głośno w swoich myślach. Za nami kolejne rozmowy od serca. Jakbyście chcieli jakiś konkretny temat, żebyśmy poruszyły. Proszę piszcie. No tak. Na Messengerze naszym s -Kowym. chętnie dowiemy się, co wy o tym wszystkim sądzicie. No to żegnamy się i słyszymy się. Do usłyszenia. Wszystkie odcinki rozmów od serca w Radiu Eskar czekają na was na eskowym YouTube i w naszej nowej eskowej aplikacji na smartfony. Eska Warszawa News. Agata Chruściak. Zapraszam. To sądowy finał bulwersującej historii sprzed roku. Sześć lat więzienia. Taki wyrok usłyszała warszawianka, która tygodniami potajemnie dolewała żrące chemikalia do herbaty swojej koleżanki z pracy. Wpadła, bo została nagrana w ukrytej kamerze. O szczegółach Piotr Durys. Obie kobiety pracowały w firmie sprzątającej. 56-letnia Małgorzata W. systematycznie wlewała do kubków i butalek znajomej silne środki czyszczące, w tym kwas. Kiedy ofiara doznała poważne Poparzeń przełyku i żołądka zamontowała w pokoju socjalnym ukrytą kamerę. Nagranie uchwyciło moment, gdy trucicielka wlewała chemię do napoju. Warszawski sąd okręgowy skazał kobietę na 6 lat bezwzględnego więzienia i zapłatę ponad 30 tysięcy złotych uczynienia. Uniewinniono za to koleżankę, która wiedziała o całym procederze, ale nie zawiadomiła służb. Z tą decyzją nie zgadza się prokuratura, która wniosła apelację. Eska Warszawa Miliony na rozwój sportów zimowych w Warszawie, przy ośrodku sportu i rekreacji Bemowo powstanie całoroczne lodowisko i skatepark, inwestycja ma kosztować około 20 milionów złotych. O szczegółach Bruno Mostowe. Na lodowisku będą trenować hokeiści, łyżwiarze figurowi i short trackowcy. Tafla ma mieć wymiary 30 na 60 metrów, zgodnie z europejskim standardem. Pozwoli to m.in. na organizowanie międzynarodowych turniejów hokeja. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zaznaczył, że to krok w kierunku szansy na organizację Igrzysk Olimpijskich w stolicy. Ja jako kibic hokeja bardzo się z tego cieszę, że jest szansa, że hokej będzie się rozwijał i całe łyżwiarstwo również w Warszawie. Do tego, żebyśmy mogli przyjść do naszych dalekosiężnych planów i przygotowywać się do tego, żeby Warszawa i Polska mogły być gospodarzami Igrzysk Olimpijskich, to trzeba dbać o sport powszechny. Ta inwestycja na Bemowie, która łącznie będzie kosztować 20 milionów złotych, do tego się przyczyni. tym mam nadzieję, że już warszawiacy będą nie mogli korzystać właśnie w 27 roku. Temu ma towarzyszyć infrastruktura letnia po to, żeby młodzież mogła z niej korzystać, dlatego że mamy coraz więcej zapotrzebowania dla wrotkarzy, dla borderów. Myślimy o tym, żeby tego typu obiekty mogły być również miejscem, w którym mogą się i oni spotkać i realizować swoje aspiracje. Tych inwestycji jest coraz więcej. Bardzo się cieszę, że młodzież będzie mogła z tej infrastruktury korzystać, a kto wie, może właśnie przyczynić się do tego, że tych medali na igrzyskach olimpijskich, zimowych będzie jeszcze więcej. Obiekt ma posiadać zaplecze szatniowe, które będzie mogło obsługiwać nawet 10 drużyn hokejowych naraz. O szczegółach technicznych opowiedział mi Marcin Hruśliński, architekt i autor programu funkcjonalnego obiektu. Moje zadanie tutaj to było zadbać o to, żeby ten obiekt, to był obiekt, który spełnia wszystkie wymogi, federalne czyli Polskiego Związku Hokeja na Lodzie, Federacji Międzynarodowej, czyli IHF-u, tak, aby można było tutaj rozgrywać wszystkie zawody sportowe w dyscyplinie Hokej na Lodzie, ale również bóźwiarstwo figurowe. O tym oczywiście nie zapominamy, ponieważ tafla o wymiarach 30 na 60 jest to tafla europejska, na której rozgrywa się zawody Hokeja na Lodzie we wszystkich kategoriach wiekowych. Młodzi zawodnicy grają w poprzek, dlatego żeby mieli troszeczkę krócej, natomiast bóźwiarstwo figurowe również korzysta z takiej tafli. Poza tym, że mamy lodowisko, tafle, która będzie wyposażona w 100% z bandy, siatki, rolbę, czyli te wszystkie rzeczy, które są potrzebne do tego, żeby to było funkcjonalne. Również mamy bogate wyposażenie szatniowe, to znaczy mamy 10 szatni z łączonymi sanitariatami po to, żeby wszystkie kategorie wiekowe miały tutaj miejsce. To są szatnie rotacyjne, ale w przypadku na przykład rozgrywania turnieju będziemy tutaj mogli gościć tak naprawdę 10 drużyn, które na przykład przez weekend będą mogły rozgrywać turniej hokejowy. Mieszkańcy Warszawy, mieszkańcy dzielnicy, ale całe Warszawy będą mogli tutaj korzystać z tych godzin ślizga Także ten sport rekreacyjny jak najbardziej może się tutaj rozwijać. Lodowisko jest częścią szerokiego programu infrastrukturalnego, który ma pomóc w szkoleniu przyszłych mistrzów olimpijskich. Ministerstwo Sportu i Turystyki przekazało ponad 8 milionów złotych na budowę obiektu. Jeśli chcemy mieć w przyszłości medalistów zimowych igrzysk olimpijskich, jeśli chcemy mieć młodzież i dzieciaki, które będą świetnie jeździć na łyżwach, potrzeba odpowiedniego programu infrastrukturalnego. I jestem dumny, że w Ministerstwie Sportu i Turystyki od dwóch lat Realizujemy specjalnie dedykowany program. Budowy lodowisk. Dzięki czemu w całym kraju za kwotę ponad 211 milionów złotych zostanie zrealizowanych 94 tego typu inwestycje. Jedna z takich inwestycji myślę, że jedna z piękniejszych i bardzo funkcjonalnych. My potrzebujemy lodowisk właśnie całorocznych o wymiarach 60 na 30. Dzięki czemu będziemy mogli rozwijać hokeja, dzięki czemu będziemy mogli szkolić shortrakowców czy też łyżwiarzy szyb. To jest bardzo potrzebne i bardzo się cieszę, że Warszawa taką inwestycję zrealizuje, bo inwestycji, jeżeli chodzi o lodowiska, nam bardzo potrzeba w całej Polsce, ale też bardzo nam potrzeba takich lodowisk w Warszawie. Wkazujemy 8 milionów 125 tysięcy złotych dla miasta stołecznego Warszawy na realizację budowy zadożonego lodowiska o wymiarach tafli lodowej 60 na 30 dzielnicy Bemowo. Mówił minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki. Przy lodowisku ma powstać też nowoczesny skatepark. Uwaga pasażerowie warszawskich tramwajów. Od dziś zmiany na przystankach. Drogowcy zmieniają rozkłady jazdy wszystkich linii w stolicy. Urzędnicy uspokajają, liczba kursów się nie zmniejszy, ale godziny odjazdów przesuną się o kilka minut. Skąd ta gigantyczna operacja i dlaczego warto od nowa sprawdzać rozkłady? Oto Tomasza Kunerta z Zarządu Transportu Miejskiego pytał nasz reporter Piotr Duryz. Od soboty, 14 marca, zmieniamy rozkłady jazdy wszystkich tramwajów. To oznacza, że pasażer na swoim przystanku będzie znajdzie tabliczkę z innymi godzinami odjazdu swojego tramwaju. Te różnice będą niewielkie, kilkuminutowe, ale myślę, że ważne, bo może się okazać, że tramwaj, na który zawsze przychodzimy, odjedzie minutę wcześniej. I to nam zaburzy cały plan dnia. Skąd ta, skąd, skąd ta zmiana? Dlaczego ta zmiana jest, jest potrzebna? My takie zmiany tak naprawdę robimy raz, dwa razy do roku. Ta zmiana jest o tyle wyjątkowa, że dotyczy wszystkich linii tramwajowych. Co jakiś czas, mówiąc kolokwialnie, trzeba zrobić porządek. Ostatnie zmiany tego typu, ale one nie dotyczyły wtedy wszystkich linii tramwajowych, wprowadzaliśmy po wakacjach w październiku, kiedy zakończyły się remonty tramwajowe i tramwaje wracały na swoje podstawowe trasy. Ale to była taka zmiana cząstkowa, nie dotyczyła wszystkich linii. Ale między innymi dlatego nadchodzi taki moment, że trzeba te rozkłady uporządkować, bo tych wkładek takich właśnie zmian w ciągu roku, niewielkich, ale jednak jest już na tyle dużo, że trzeba te rozkłady poprawić. Poprawić tak, aby czasy przejazdów pomiędzy przystankami były realniejsze, bardziej odpowiadały Sytuacja, jaka jest na drodze, poprawić koordynację ruchu tramwajów tak, tak, aby przesiadki były łatwiejsze, czyli tramwaje przyjeżdżały w lepszym porządku na poszczególne przystanki, no i też aby te rozkłady by pozwalały tramwajom na punktualniejszą jazdę. I to jest właśnie wynik urealnienia czasu przejazdów pomiędzy poszczególnymi przystankami. Warunki ruchu w Warszawie zmieniają się i co jakiś czas Trzeba je odnosić do rozkładów jazdy. Licząc średnią wyjdzie to samo, natomiast to też pomoże nam poprawić przesiadki między różnymi liniami? Nie zmienia się ani częstotliwość kursowania tramwajów, czyli w szczycie mamy tramwaje w zależności od linii co 4 lub co 8 minut. Nie zmienia się liczba kursów wykonywanych przez poszczególne linie. zmieniają się... Godziny odjazdu z poszczególnych przystanków. Zmienia się też czas przejazdu pomiędzy przystankami, ale to są zmiany, które dla pasażera, który przejeżdża kilka przystanków, tak naprawdę są niemal niezauważalne. Na długości całej linii tramwajowej może to być zmiana czasu przejazdu o 2-3 minuty. Może być to czas krótszy bądź dłuższy. Ale to ma wpływ na godziny odjazdu w tramwaju z przystanków, które mamy na rozkładach właśnie w gablotach. Stąd dobrze jest sprawdzić te nowe, te nowe rozkłady. To też pozwala na lepsze skoordynowanie przesiadek pomiędzy liniami tramwajowymi. Taką dużą zmianę wprowadzimy właśnie od soboty, między innymi na trasie z Wilanowa, gdzie tramwaje, które mamy na tej trasie, czyli 14, 16 i 19 wjeżdżającą z Tegien. Trawa będą przyjeżdżały na przystanki w określonych odstępach pomiędzy sobą, tak, aby ułatwiać i umożliwiać przesiadki w różnych kierunkach ruchu. Teraz ta aktualizacja, to odświeżenie tego.